na do Fasada kiosku Tam galeria szubienic Masy frustratów głodni To apetyt na arszenik Zabójcie ceny Wprost na kieszeń samobójcy W gębie mocny w trupie koszta Eutanazji twórcy eksponują A tutaj spójrz Te twarze z billboardów Iluzja radością na paczką papierosów Weź na rozum. To obrazy przesłodzonej Arkadii Nachalne to metoda Rapty w matni To bająskie wydatki Ostatni grosz na ladzie kiosku Nikotynowy fetor I guz papierosów dodaję patosu Wymówka w ustach maolatów Co na palcach nie sięgałem głową stołowego bratu Dorosłości karykatur Pełno poszkolnych szaletach Życiowy start Na horyzoncie już meta Nie pan Taki sportowiec Tak mu na finish Na tym dystansie wygrasz i do parze z najwolniejszymi Regianty Jeden ślub, drugi ślub, trzeci ślub, czwarty ślub, piąty ślub, szósty ślub, siódmy ślub ósmy szluk, Paczka za paczką. 20 sztuk. Ile do dziś wypaliłeś wie tylko sam Bóg. Czarno na białym tłustym drukiem dziesiątki billboardów jawnie ukazują sprawcę masowych mordów. To nie kwestia wypadku jak w przypadku Concordów. Raczej świadoma wzgarda życia jak Żydów. Minister Zdrowia iOS daje ci pozorny wybór. Palenie albo zdrowie sam, sam zadecyduj. Z tymczasem wbrew logice instynktom nie da jest sprzeciwu twój dylemat rzeczywisty. Jakiej marki lepszy cybuch? To jakaś paranorma. Zjawisko jak z archiwum. X totalny paradoks. Samobójstwo bez motywu Sięgałeś po to mierdę Szukając wrażeń przygód Teraz trzymasz w ręce Kolokwialny atrybuj Jak klątwa Ciąży na tobą Pierdolony nauk Wiem co mówię ale bo lubię Sedaruj Żałuj kapitału I bezcennych minut życia Które zostawiasz wraz z popiołem W po popielnicach Jeszcze jeden fakt Który jest nie do ukrycia Twa świadomość bycia tycia Jeśli dla czasu zabicia Gara szluga i czekając na tramwaj. Coś naprawdę istotnego, z czego sprawy zostawaj. Że to nie my czas, tylko czas nas powoli zabija. Nazbyt często, co niszczy, pozornie życie umila. Pozornie życie umila. Pozornie życie umila. Jeden szlug, drugi szlug, trzeci szlug, czwarty szlug, piąty szlug, szósty szlug, siódmy szlug, Paczka za paczką, po dwadzieścia sztuk. Ile to dziś wypaliłeś, wie tylko sam Bóg. Jeden szlug, drugi szlug, trzeci szlug, czwarty szlug, piąty szlug, szósty szlug. Paczka za paczką, po dwadzieścia sztuk Ile to dziś wypaliłeś, wie tylko sam Bóg Tylko sam Bóg Jeden szlub, drugi szlub, trzeci szlub, czwarty szlub, piąty szlub, szósty szlub, siódmy szlub, ósmy szlub